Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Punktualnie 16. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Zaczniemy od pytań o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości. To po założeniu przez Mateusza Morawieckiego własnego stowarzyszenia. O tym, jak ta decyzja jest komentowana na sejmowych korytarzach opowie nasza reporterka. Ważą się losy minister klimatu Pauliny Henik-Kloski, jej dymisji, rządę opozycja. Nasz reporter sprawdzi, jakie są na to szanse. W swoim dorobku miał tytuł mistrza i wicemistrza Polski. Jego kariera została przedwcześnie przerwana. Rodzina i kibice pożegnali Jacka Magierę. Zapraszam na szczegóły. Suma WYDARZEŃ W i Sprawiedliwości trzeszczy po decyzji Mateusza Morawieckiego o utworzeniu własnego stowarzyszenia. Do inicjatywy Rozwój Plus przystąpiło blisko 40 polityków. Za chwilę w siedzibie partii ma odbyć się kolejne spotkanie kierownictwa w sprawie stowarzyszenia byłego premiera. Tematem zajmuje się nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jaka przyszłość czeka PiS oraz czy podział partii wisi w powietrzu? rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości bardzo gorąco. O utworzeniu stowarzyszenia mówiło się już od jakiegoś czasu, ale teraz kiedy ta inicjatywa nabrała realnych kształtów, no rzeczywiście zrobiło się bardzo gorąco. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego liczy już 40 polityków. Do tej inicjatywy przystąpili między innymi Michał Dworczyk, Marcin Chorała, Krzysztof Szczucki, Ryszard Terlecki i Janusz Cieszyński. Grono tak pokaźne, że gdyby prezes Prawa i Sprawiedliwości chciał na przykład zdyscyplinować rozłamowców, to by musiał zawiesić w prawach członka partii czwartą klubu parlamentarnego. Rozłamowcy zresztą wypowiadają się dość łagodnie. Mówią, że ta inicjatywa tak naprawdę ma partię wzmocnić, a nie osłabić. Łabić, Szymon szynkowski Belsenk użył takiego porównania, że Prawo i Sprawiedliwość to namiot pokaźnych rozmiarów. Musi to być szeroki namiot. Wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było szerokim namiotem, wtedy wygrywało wybory w 2015, 2019 roku, docierając do różnych grup wyborców. Prawda? No to jest zupełnie logiczne, no, że e, e, musi że tak powiem, być oferta adresowana do różnych grup wyborców. Znakomicie. Pewną grupę wyborców adresuje pan profesor Przemysław Czarnych, którego chcemy z całego serca wspierać w jego misji. Inną nieco grupę wyborców może zaadresować taka inicjatywa powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego, która jest adresowana do trochę innej grupy wyborców. Janusz Cieszyński, który był w rządzie Zjednoczonej Prawicy, był w rządzie Mateusza Morawieckiego, oczywiście też zasilił szeregi tego stowarzyszenia. W Prawie Sprawiedliwości jest od 14 lat i jak powiedział, nie zamierza z członkostwa rezygnować. To jest takie Prawo i Sprawiedliwość, w którym ja się doskonale odnajduję i chcę działać dalej. I to, że jestem w jakimś stowarzyszeniu, tak jak wielu z moich kolegów i koleżanek też jest w różnych stowarzyszeniach, to nie ma w tym nic złego. I y, naprawdę y, myślę, że tylko osoby, które mają złą wolę mogą uważać, że założenie stowarzyszenia jest jakimkolwiek krokiem w stronę tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość osłabiać. Co na to politycy PiSu, którzy do stowarzyszenia zapisywać się nie zamierzają. Na godzinę trzynastą prezes partii zwołał konferencję prasową. Tak brzmiało zaproszenie w rzeczywistości. To nie była konferencja prasowa, tylko oświadczenie, ponieważ nie było możliwości zadawania pytań, ale zaprosił prezes także wszystkich parlamentarzystów. I stawili się tłumnie i posłowie, i senatorowie, i eurodeputowani. Stawili się ci, którzy wspierają inicjatywę Mateusza Morawieckiego, ale także ci, którzy słów krytyki nie szczędzą. Koło prezesa Prawa i Sprawiedliwości stali zresztą z jednej strony Mateusz Morawiecki, a z drugiej Przemysław Czarnik. no Problem w tym, że prezes Prawa i Sprawiedliwości nawet się nie zająknął o tej inicjatywie. Mówił o finansach partii. Właśnie, że nie było przewidzianych pytań, to dziś się nie dowiedzieliśmy, jaki ma Jarosław Kaczyński stosunek do tego pomysłu. Wcześniej mówił, że nie zamierza wyciągać personalnych konsekwencji w stosunku do tych, którzy do inicjatywy przystąpią. Poseł PiSu Henryk Kowalczyk ma nadzieję, że utworzenie stowarzyszenia nie skończy się rozłamem. Mam nadzieję, że nie, że to będzie forum do pracy nie? merytorycznej. Tak to traktuję, ale jak się rozwinie, trudno powiedzieć. Jeśli miałoby to służyć rozbijaniu jedności, to zły pomysł, rzeczywiście, ale jeśli będzie to służyło merytorycznej pracy, no to może to być, chociaż w tej sytuacji, tak nie do końca wiem, w po co stowarzyszenie oddzielne. Nie? W sieci mocnych słów za to nie brakuje, to nie czas partyjniactwa, tak napisał kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek na Platformie X. Dodał, kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce nas dzielić, kto stawia swój interes ponad dobro Dobropolski, ten mojego wsparcia, ani aprobaty nie znajdzie, dodał były minister edukacji, a Tobiasz Bochański napisał, gdzie prawica siedzieli, tam Tusk się weseli i dodał, że kto umie przełożyć interes rzeczpospolitej ponad prywatna ambicja, namiętności, rządzę, władzy, niespełnione marzenia, ten zasługuje na szacunek w polityce, ale kto pozwalałby własny interes przysłaniał mu dobro wspólne, ten jest zgubą dla siebie i sprawy, której miał służyć, tak napisał Tobiasz Bochański Między innymi o te słowa pytałam Marcina Chorałę, który do stowarzyszenia się zapisał i dziś na Nowogrodzkiej też się pojawił. To przepraszam, nie zauważyłem. Tobierz Boheński miał, gdy prawica się dzieli, to się tu weseli. No, okej, okay. Wolę Herberta, ale toberz Boheński jest na mocnym drugim miejscu. Ja nie rozmawiałem o tym z panem prezesem teraz. Rozmawiałem akurat tam jakiś czas temu, kiedy już pan prezes wiedział, że to stowarzyszenie powstaje i w żaden sposób nie sygnalizował, żeby jakoś się denerwował. Za chwilę w siedzibie partii na Nowogrodzkiej po raz kolejny zbierze się kierownictwo partii. Jeden z tematów rozmów to oczywiście Mateusz Morawiecki i jego inicjatywa, ale, no, ale w dniu, w którym wszyscy zgodnie stanęli do zdjęcia decyzji personalnych spodziewać się jednak dziś nie należy. Były premier Mateusz Morawiecki powołał nowe stowarzyszenie. Tematem zajęła się Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy. A o tę sprawę pytaliśmy naszych gości. Mateusz Morawiecki wchodzi do gry o przywództwo na prawicy, uważa dr Magdalena Nowak-Paralusz. Zdaniem politolog z Uniwersytetu WSB Merito, były premier potrafił wykorzystać swój potencjał, a w tej chwili czerpie z doświadczenia politycznego. To, co on w tej chwili robi, czyli tworzy sobie takie nowe struktury organizacyjne, nie w bezpośredniej konfrontacji, bo to jest bardzo ważne z Jarosławem Kaczyńskim, natomiast stara się manewrować w ramach wewnętrznego pola rywalizacji o władzę. I on próbuje też zredefiniować własną rolę polityczną i tutaj rzeczywiście widać, że ta sukcesja, o której już właściwie nie mówi się tylko w koluarach, ta sukcesja pokoleniowa i przywódcza na prawicy, ona już jest faktem. Nie było pytanie o to, czy, ale kiedy powstanie takie stowarzyszenie, mówiła na naszej antenie politolog dr Agnieszka Zaremba. W Prawie i Sprawiedliwości już tak narastały różnego rodzaju konflikty i niezrozumienia pomiędzy różnymi skrzydłami, pomysłami Pana Prezesa, że to była kwestia właśnie kiedy do tego jeszcze doszedł kandydat na kandydata premiera, czyli Pan Profesor Czarnek, który jakby docenia albo może Pan Prezes tą kandydaturą docenił to bardzo skrajne i bardzo mocno konserwatywne skrzydło w Prawie i Sprawiedliwości. A pamiętajmy, że jest tam też wielu pragmatyków politycznych, nazwijmy, tak, którym ta kandydatura nie bardzo przypadła do gustu i dlatego podejrzewam, Mateusz Morawiecki przystąpił do ofensywy. Mówiła doktor Zaremba, a więcej o inicjatywie Mateusza Morawieckiego można przeczytać na polskie radio 24pl Wraca sprawa prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o kryptoaktywach. Niebawem posłowie będą debatować nad sprawozdaniem sejmowych komisji w tej sprawie. Jutro ponowna próba odrzucenia weta. Rządzący zrobili wszystko, by przekonać do tego jak najwięcej osób, mówi szef Sejmowej Komisji Finansów Janusz Cichonie. To wybrzmiało z ust pana ministra Boguckiego wczoraj, że, że to jest gra. Nie, to nie jest gra. Kto wygra, kto przegra. My, parlamentarzyści, musimy brać pod uwagę beneficjentów i znaczenie tych rozwiązań dla nich właśnie. Mówię o tych, którzy są zainteresowani inwestowaniem i tych, którzy chcą prowadzić na warunkach określonych w ustawie. Trudnych może dla nich, ale chodzi też o wiarygodność, którą sobie w jakiś sposób trzeba kupić. Za podtrzymaniem wety, Będą głosować posłowie PiSu. W przepisach dotyczących tego rynku należy uwzględnić uwagi prezydenta, mówi poseł tego ugrupowania Janusz Kowalski. Pan prezydent na przykład mówił, że nie do zaakceptowania są wysokie opłaty dla firm kryptoaktywowych, które spowodowałyby to, że nie opłaca się w Polsce rejestrować firm. I druga rzecz, nie można na przykład przyjąć takiego rozwiązania, żeby każda nowoczesna firma, która w Polsce się rejestruje mogłaby być decyzją urzędnika bez kontroli sądowej zamknięta z dnia na dzień, bo takie ma urzędnik się. Pan prezydent był przeciwko temu. Wystarczy poprawić tę ustawę i możemy ją przyjąć 460 głosów za. Brak regulacji kryptoaktywów umożliwia między innymi zawieranie nielegalnych transakcji, mówi ekonomista Marek Zubar. Przekazuje pan komuś małe pudełeczko i pamięć mówiąc krótko, małe pudełeczko, w którym zapisane są kryptowaluty i po prostu komuś w ten sposób płaci pan, proszę sobie wyobrazić 50 bitcoinów. Wiemy, że to jest bardzo dużo pieniędzy. Przekazuje pan to pudełeczko i ten ktoś może w dowolnym miejscu na świecie, w dowolny sposób z tego skorzystać, a my nie mamy informacji, że to on z tych pieniędzy korzysta, więc to jest ten element, który w wielu obszarach funkcjonowania dzisiaj państwa w ogóle, ale nas wszystkich też, no jest taki dość, bym powiedział, niebezpieczny. Urządzam Muszą zebrać po swojej stronie 3 piąte głosów. Przy założeniu, że na sali będzie obecnych 460 posłów, za odrzuceniem weta musi zagłosować 276 osób. Prezydent Karol Nawrocki już dwukrotnie zawetował ustawę. Za godzinę rozpocznie się spotkanie minister klimatu z przedstawicielami. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Witaj. Powiedzcie, dobrze. Czy wiemy, dlaczego zabraknie reprezentantów części koalicji i co na to pani minister? Zabraknie, bo PSL i Polska 2051 zaprosiły minister klimatu na rozmowy do Sejmu. Spotkanie zaplanowano na 27 kwietnia. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050 mówi, że Sejm to odpowiednie miejsce, w którym minister powinna odpowiadać na pytania posłów. Minister jest powoływany i odwoływany przez Sejm. To minister ma się tłumaczyć przed Sejmem. I pani minister Heniek kloska żadnej łaski tu nie robi. Powinna przyjść i wytłumaczyć posłom, dlaczego w dalszym ciągu powinna zasługuje na to, żeby być ministrem. My z to postawiliśmy pani minister bardzo konkretne pytania. Ostatecznością jest. Konfederacji w sprawie wotu nieufności dla Pauliny Henik-Kloski. Minister klimatu postanowiła, jak już wspominałem, zorganizować się własne spotkanie w gmachu resortu, no i zaprosiła przedstawicieli koalicji rządowej na rozmowy właśnie do swojego resortu. Paulina Henik-Kloska, pytana o spotkanie w Sejmie, odpowiada, że nie dostała żadnego zaproszenia. Będę odpowiadać na zaproszenie, jak ono przyjdzie. Znaczy na razie, to widzę, że jest tylko potrzeba narracji politycznej, uprawiania, a nie spotkania się i rozmowy. No dzisiaj o 17.00 jest przestrzeń do dobrej rozmowy. Przygotowujemy dla klubów szereg materiałów. Mamy przed sobą rok. W ostatnim tygodniu kwietnia posłowie klubu Centrum, do którego należy Paulina Henik-Kloska, ostrzegają, że jej odwołanie skończyłoby się rządem mniejszości. Co pani minister ma do zaproponowania na te półtora roku dalszej współpracy? Tej dyskusji wewnątrz koalicji rządowej z boku przygląda się opozycja. Ona podtrzymuje, że minister klimatu powinna odejść z rządu i liczy na to, że w PSL i w Polsce 2050 znajdą się posłowie, którzy poprą wniosek o wotum nieufności dla Pauliny Henik-Kloski. Trwają przymiarki do odwołania szefowej resortu klimatu. Szczegóły tej sprawy przedstawił Michał Fabisiak. Dziękujemy. Dwa przepisy o wyborze nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa niezgodne z ustawą zasadniczą, tego tak rzekł Trybunał Konstytucyjny. Tej kwestii dotyczyło dzisiejsze posiedzenie składu orzekającego pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza. Tematem zajmuje się nasza reporterka Jolanta Turkowska. Witaj. Powiedz, co w praktyce oznacza dzisiejsze orzeczenie. W poniedziałek w sądach mają odbyć się tak zwane prawybory na 15 sędziowskich członków KRS. Zdaniem składu orzekającego ogłoszona przez Marszałka Sejmu procedura wyboru powinna zostać przerwana. Sędzia sprawozdawca Bogdan Święczkowski uzasadniając wyrok mówił, że skutki orzeczenia powinny zostać uwzględnione przez wszystkich uczestników procesu wyborczego. W tym w szczególności przez Marszałka Sejmu, Ministra Sprawiedliwości, posłów oraz kandydatów na nowych członków KRS. Ewentualne przeprowadzenie wskazanej procedury wbrew skutkom wynikającym z niniejszego wyroku będzie prowadziło do jej wadliwości. To zaś z kolei może przełożyć się na wadliwość składu Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w wyniku postępowania przeprowadzonego zastosowaniem przepisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny w niniejszym wyroku za niezgodne z Konstytucją. W uznanych za niekonstytucyjne przepisach chodzi przede wszystkim o prawo ministra sprawiedliwości. Do oceny, czy sędzia popierający kandydata został powołany na urząd prawidłowo. W kwestionowanej regulacji minister sprawiedliwości nie wykonuje czynności obojętnie prawnie, a nie wyłącznie ewidencyjnej. Jego stanowisko przesądza o tym, czy poparcie udzielone kandydatowi przez sędziów zostanie uznane za skuteczne. W rezultacie organ władzy wykonawczy nie tylko współczesniczy w formalnej weryfikacji zgłoszenia, lecz zyskuje realny wpływ na krąg kandydatów dopuszczonych do procedury wyborczej. Tego rodzaju rozwiązanie z punktu widzenia artykułu 60 Konstytucji nie może być traktowane jako neutralny instrument techniczny, lecz staje się elementem ograniczenia dostępu do funkcji publicznych. Skarga konstytucyjna dotyczyła też regulacji przewidującej tryb odwoławczy od postanowień Marszałka Sejmu o odmowie przyjęcia zgłoszenia. Trybunał uznał za niekonstytucyjny przepis przewidujący, że Sąd Najwyższy ma trzy dni na rozpoznanie skargi. Czynniowy termin rozpoznania skargi stanowi w tym ujęciu kontekst normatywny analizowanego rozwiązania, jednak o konstytucyjności, konstytucyjnej wadliwości badanej regulacji przesądza nie samo ustanowienie krótkiego terminu, a, a jego powiązanie z y y a powiązanie jego bezskutecznego upływu z automatycznym umorzeniem postępowania przed Sądem Najwyższym i związanie postanowienie Marszałka Sen. Tak określona konstrukcja prawa, prawna nie spełnia wymogów wynikających z artykułu 45 ustęp 1 w związku z artykułem 2 Konstytucji. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia Jakub Stelina, który zwrócił uwagę na rolę Stanisława Piotrowicza w postępowaniu. Uważam, że no, niestety jeden z członków naszego składu brał udział w wydaniu tego aktu i jego rola była tutaj ponadstandardowa, w związku z tym uważam, że że no, powinien być wyłączony. No. Także to jest jakby taka pierwsza uwaga forma. Kadencja obecnej KRS kończy się 12 maja. Część przepisów w sprawie zgłaszania kandydatur do KRS niezgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Tematem zajęła się Jolanta Turkowska. Dziękujemy. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Jeszcze dziś może dojść do rozmów przywódców Izraela i Libanu, poinformował o tym prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca napisał w mediach społecznościowych, że w ten sposób nastąpi rozładowanie napięcia między Izraelem a Libanem, a liderzy tych krajów nie rozmawiali ze sobą długo. Milena rashid Shehab Tymczasem w Libanie trwają dyskusje, czy negocjacje są, jak twierdzi Hezbollah i jego polityczni sojusznicy, kapitulacją oraz na co ewentualnie Bejrut jest w stanie się zgodzić. Warunki Izraela pozostają bowiem surowe. Utworzenie strefy buforowej w południowym Libanie, rozbrojenie Hezbollahu w całym kraju oraz likwidacja jego struktur wojskowych i bezpieczeństwa. Bejrut stanowczo odrzuca stworzenie strefy buforowej i domaga się całkowitego wycofania sił izraelskich ze swojego terytorium. W negocjacje izraelsko-libańskie prowadzone dotąd przez Waszyngton włącza się nie Formalnie także Arabia Saudyjska, której wysłannicy od kilku dni prowadzą w Libanie rozmowy na wysokim szczeblu. Riyad chce powstrzymać Iran i Izrael przed ingerencją w sprawy Libanu i ugrać coś dla siebie. To blisko wschodnia walka o strefy wpływów. Saudyjczycy, sunici, chcą zbudować w tej części regionu konkurencję dla szyickiego Iranu. Zaznaczenie swoich wpływów przy okazji negocjacji zawieszenia broni z Izraelem ma być wstępem do zaangażowania się po stronie sunnickich partii w przyszłe wybory parlamentarne w Libanie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid Shehab. Unia nie da się zastraszyć i dalej będzie pomagać Ukrainie, a Rosja powinna zająć się upadającą gospodarką zamiast siać terror. Tak Komisja Europejska zareagowała na groźby ze strony Moskwy pod adresem krajów, które wspierają produkcję wojskową dla Ukrainy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało listę państw, na których terenie działają filie ukraińskich spółek składających drony i ostrzegło przed nieprzewidywalnymi skutkami. Beata Płomecka. To standardowe działania Rosji państwa agresywnego, dopuszczającego się czynów przestępczych, skomentowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hiper. Represje, zniszczenia, zabijanie i groźby. Właśnie to teraz Rosja próbuje robić. Nie będziemy więc poświęcać tym komentarzom żadnej szczególnej uwagi. Rzeczniczka Komisji dodała, że Rosja z Putinem na czele powinna wstrzymać działania wojenne, zaangażować się w proces pokojowy i przyjrzeć własne upadającej gospodarce, um, bo w pierwszym kwartale tego roku rosyjski deficyt budżetowy prawie podwoił się w porównaniu z poprzednim rokiem i jest większy niż planowany deficyt na cały 2026. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W magazynie Węgry skład tamtejszego parlamentu znacząco się zmieni po niedzielnych wyborach parlamentarnych. Posłowie zostaną pozbawieni nie tylko pensji, ale i przywilejów. Szczegóły w relacji Piotra Piętki. Do tej pory każdy węgierski parlamentarzysta otrzymuje podstawową pensję w wysokości w przeliczeniu około 21 tys. zł. Dodatkowo parlament opłaca im mieszkanie, biuro i pensje asystentów. Posłowie mają również karty paliwowe i paszporty dyplomatyczne. Aż 144 ze 199 z nich musi się pożegnać z karierą parlamentarną. Przegrali wybory lub w nich nie startowali i nie zasiądą w kolejnej kadencji Zgromadzenia Narodowego. Na osłodę otrzymają odprawy. Ich wysokość to trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Najniższa odprawa wyniesie w przeliczeniu prawie 65 tysięcy złotych. Każda funkcja piastowana w parlamencie zwiększa tę kwotę i tak na przykład szefowie frakcji parlamentarnych otrzymają ponad 120 tysięcy złotych. Ustępujący już niedługo przewodniczący parlamentu, Laszlo Kuvir, gdyby nie dostał się do parlamentu z listy krajowej Fidesu, byłby uprawniony do otrzymania prawie 180 tysięcy złotych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Sumę wydarzeń Wracamy do tematów krajowych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania. Mężczyzna jest podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Prokuraturę wszczęła śledztwo. Informacje w tej sprawie zebrał Maciej Szafer. Informacje o zatrzymaniu potwierdziło wojsko. Oficer prasowa 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, przekazała Polskiemu Radiu, że żołnierz został już wydalony ze służby. Zatrzymany nie pełnił służby w ramach ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej, czy też innych operacji związanych z bezpieczeństwem państwa. Sąd nie zgodził się na aresztowanie podejrzanego, ale działania w tej sprawie podjęła prokuratura okręgowa w Poznaniu, mówi jej rzecznik Łukasz Wawrzyniak. Prokurator zaskarżył decyzję sądu rejonowego w przedmiocie środków zapobiegawczych. Śledztwo wszczęto na podstawie materiałów uzyskanych przez służbę kontrwywiadu wojskowego. Maciej Szefer, Polskie Radio. Ćwierć miliona złotych i 15 tysięcy funtów brytyjskich ukradli sprawcy wczorajszego napadu na samochód konwojujący gotówkę we Wrocławiu. Policja wciąż prowadzi obławę na sprawców tego zdarzenia. O nowych szczegółach dotyczących wczorajszego napadu Mateusz Czmiel.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 dwóch sprawców. Następnie wszyscy napastnicy odjechali z miejsca tym nieuszkodzonym samochodem. Konwojenci nie zostali ranni. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Do śmiertelnego wypadku doszło dziś między Łukowem a Radzyniem Podlaskim. W pobliżu przystanku Aleksandrów samochód wjechał pod pociąg Intercity. Zginął 77-latek. Główną przyczyną wypadków kolejowych jest łamanie przepisów przez kierowców. Dlatego ciągle musimy przypominać, czego nie wolno robić, mówi Marcin Jóźwik z Łukowskiej Policji. Kierujący pojazdem przed wjechaniem na tory jest obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności zabrania się, objeżdżania opuszczonych zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Zabrania się również wjeżdżanie na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowej bezpośrednio przed nim, omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część. Jest mi przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pasażerom pociągu nic się nie stało. Dla podróżnych zorganizowano autobusową komunikację zastępczą. Tor poznań ponownie działa, został otwarty po kilkudziesięciu godzinach przerwy. Jej powodem było przekroczenie norm hałasu na okolicznych ulicach. To było 36 godzin obaw o przyszłość, mówi dyrektor wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski Sebastian Urbaniak. Jak dodaje, decyzja o zamknięciu toru była niesprawiedliwa, a emocje pokazały jak bardzo jest on potrzebny również służbom mundurowym. Służby mundurowe tutaj z nami trenują. My staramy się przekazać jak najwięcej wiedzy i naszych umiejętności w tych słynnych grupach speed lub w innych służbach. Nie chcę powiedzieć super tajnych, ale bardzo ciekawych i zamkniętych szkolniach, które mamy. Mamy je też oczywiście dla, dla młodych ludzi. Na torze Poznań organizowane są samochodowe oraz motocyklowe Mistrzostwa Polski. Poza zawodami służą także zwykłym kierowcom. Umiejętności na to, że szlifują też motocykliści. Wśród nich był dziś Rafał Pawłowski. Lepiej ćwiczyć na torze niż na ulicy, prawda? Mówimy bardzo dużo o bezpieczeństwie ruchu, szkolimy się, opowiadamy teoretycznie, a gdzie mamy ćwiczyć? Gdzie mamy być prawdziwymi motocyklistami, stać się tymi motocyklistami? Automobil Klub Wielkopolski złożył wniosek o zawieszenie decyzji o zamknięciu toru. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zdecydował o ponownym otwarciu obiektu. To powrót do tradycji jednego z najlepszych teatrów w Europie, Opery Dworskie, Dworskiej Władysława IV. Drugie piętro Zamku Królewskiego w Warszawie na kolejne trzy miesiące ponownie stanie się teatrem. Ponad 100 artefaktów związanych z teatrem operowym ze zbiorów polskich i europejskich instytucji można oglądać na wystawie Wielka Gra, opera Władysława IV. Ekspozycja opowie o fenomenie teatru Władysławowskiego, mówi dyrektorka zamku Małgorzata Omilianowska. Będzie bardzo dużo o teatrze, o dźwiękach, o operze, o muzyce, ale to, co wydaje mi się najważniejsze, o tym będzie też na tej wystawie, że ów teatr, wielki teatr i wielka gra, w którą świadomie inwestowali polscy władcy, miał też ogromne znaczenie polityczne. Władysław IV wykorzystywał budowanie swojej pozycji politycznej w Europie właśnie poprzez zamawiania i wystawiania wielkich spektakli operowej na swoim dworze. Ważny punkt w przestrzeni ekspozycji stanowi interaktywna scena teatralna, dodaje kurator wystawy Jacek Żukowski. Wystawa została pomyślana tak, aby angażowała widzów nie tylko do oglądania, ale także do uczestnictwa. Cała oprawa wystawy to jest właściwie współczesny dialog z dawną formą i przypomina, że teatr był zawsze przestrzenią eksperymentu, to znaczy spotkania, technologii i sztuki, które razem tworzyły nowy ogląd świata. Wystawę Wielka Gra, opera Władysława IV, będzie można oglądać od jutra do 19 lipca. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Na wojskowych Powązkach kibice pożegnali Jacka Magiera. Piłkarz i trener spoczął obok swojego mentora i przyjaciela, legendy Legii Warszawa, Lucjana Brychczego. Jacka Magiera odznaczył pośmiertnie prezydent przyznał mu krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Karol Nawrocki wziął udział w pogrzebie drugiego trenera polskiej reprezentacji. Jacek Magiera zmarł nagle. Kibice podkreślali, że był to wyjątkowy człowiek. Był wspaniałym trenerem, piłkarzem Legii Warszawa, no i wspaniałym człowiekiem. No i dlatego dzisiaj te ze zebraliśmy jesteśmy tutaj żeby go pożegnać. Bardzo wspaniały człowiek trener, działacz, wyszkolił sporo młodzieży. Szkoda, że tak wcześnie odszedł. No piłkarz, tak, przede wszystkim dzięki niemu dużo młodych ludzi się zaangażowało i poszło w sport, a nie tylko w internet, w telewizor, siedzi w domu na kanapie. Bardzo fajny chłopak był, no i szkoda, że umarł. Taka życzliwość jego, no, taki był oddanym człowiekiem, no, strasznie go szanowałem. No, jest mi bardzo przykro, jestem kibicem Legii od 55 lat, więc chodziłem na wszystkie prawie mecze, teraz tu wnukowie moje przyjechali. Co zrobić? No, taki cudowny, spokojny człowiek. Dlaczego odszedł? On był spokojny, on był wyważony, nigdy nie podejmował zwariowanych decyzji i był szanowanym przez piłkarzy i przez nas kibiców. Jacek Magiera był piłkarzem Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewa Łódź. Ze stołecznym klubem jako piłkarz wywalczył dwa razy Mistrzostwo oraz Puchar Polski i superpuchar. Drugim trenerem reprezentacji był od lipca zeszłego roku. Zmarł 10 kwietnia w wieku 49 lat. I tą wiadomością kończymy Sumę Wydarzeń. Magazyn przygotował i wydał Łukasz Pastor. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń. Reklama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 Koncert promujący nowy album zespołu, dwie myśli stąd, już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkaj się ze mną jak kiedyś. A czasnik znowu się dłuży. Płyta CD dostępna na stronie skleppolskieradio.pl a od 8 maja także w streamingu i na winylu Bilety na bilety24.pl. Poleca polskie radio.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 Reklamie. 32 minuty po godzinie 16. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Zaczynamy popołudnie i ja nazywam się Jarema Jamrożek. Dzień dobry Państwu. Za dzisiejszy program odpowiadają Justyna Błońska i Agnieszka Wieczorek, a program realizuje Dawid Wardziak. Dzisiaj, między innymi, w sprawach zagranicznych będziemy zaglądać na Bliski Wschód, bo tam mają się odbyć rozmowy pokojowe między Izraelem a Libanem. Stany Zjednoczone potwierdzają, że do takich rozmów dojdzie. Izrael również, tyle że Liban nic na ten temat nie wie. Oprócz tego będziemy zaglądać znacznie bliżej, bo do Warszawy, gdzie trwa. Spór o odstrzał dzików. Dzisiaj również no, ważny dzień dla wszystkich, którzy nie tylko kochają sport, nie tylko kochają piłkę nożną, bo pożegnanie wielkiego człowieka, czyli Jacka Magiery i o tym również w sporcie będziemy mówić. Nie zabraknie również u nas tematów politycznych, dlatego już teraz zapraszam na pierwszą dziś rozmowę polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Paweł Pawłowski, witam Państwa serdecznie. Ze mną w studium Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie marszałku, korzystając z tego, że jest Pan w studiu, że jest Pan senatorem, to muszę od senackiego tematu zacząć. Czy oburza Pana postępowanie senatora Koalicji Obywatelskiej, Tomasza Lęca, który wepchnął bez kolejki bliską osobę na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim? To mam przede wszystkim poczucie, że sprawa nie jest jednoznaczna i na pewno jako prezydium będziemy ją też rozpatrywać... Pod kątem swoistego rodzaju takim etycznym, ale senator Lenz też wydał oświadczenie, w którym no, na swój sposób broni się, ale wyjaśnia też całą sytuację i tutaj nie ma też jakiegoś powodu, żeby nie wierzyć w jego, jego małżonki. Wyjaśnienia dotyczące. Ale pokazuje dokumentację medyczną, której nie ma do dyspozycji dyrektor szpitala. Chociażby. Znaczy, jak wiemy, sprawa jest grubsza o tyle, że pan senator Lenz złożył sprawę do, do, do prokuratury względem do tego, co mówi dyrektor szpitala. Sprawę faktycznie trzeba wyjaśnić. Przede wszystkim na pewno warto postawić na to, że życie i zdrowie dziecka jest ważne i z jednej strony rodzice zawsze będą go bronić, ale tu według senatora Lęca jest wskazanie na to, że wszystko odbyło się zgodnie z regułami gry. Jeżeli nie, no to musi to wyjaśnić sprawa jest w trakcie więc takiej jednoznacznej oceny nie chciałbym również do, dokonywać, bo, bo to jest w trakcie wyjaśnienia. Z tego, co pisała wirtualna Polska, doszło do sytuacji, w której anestezjolog został zabrany z dyżuru na potrzebę zabiegu osoby bliskiej senatora. I zastanawiam się, czy jest to etyczne działanie, gdzie dzisiaj na anestezjologa, na przykład w pracowni endoskopii w Warszawie, czeka się rok. A tutaj nie, nie trzeba było czekać. To jeszcze raz podkreślę, trochę ferujemy wyroki, kiedy sprawa cała nie jest wyjaśniona i ona mija się między tym, co też pan senator Lenz pokazuje w dokumentach też, co mówią lekarze, a co mówi dyrektor szpitala. zatem, jeżeli sprawa nawet już otarła się o prokuraturę, to wydaje się, że będzie dogłębnie wyjaśniona. Natomiast oczywiście oczekujemy tego, że nikt nie będzie korzystał z jakichś przywilejów. Jednocześnie wszyscy, kto może, stara się zawsze pomóc własnemu dziecku, nie będąc koniecznie politykiem, wykorzystując różne formy. Niemniej system powinien tak funkcjonować, że nie powinien zezwalać na tego rodzaju przyspieszenia działań, ale to jest... wiele co można zrobić z tym systemem? Dlaczego on cały czas zezwala na takie rzeczy? Pełna informatyzacja, ale również z tą sytuacją, w której musimy pamiętać, że często jest tak, że w różnych szpitalach, w różnych częściach kraju, jeżeli ktoś nie zgłosi się na, na zabieg i robi się... Dziura, to czasami jest tak, że ktoś nie omija kolejki, ale wskakuje w tą dziurę, bo a nawet sam szpital dzwoni i pyta, czy pan, pani nie chce e, przyspieszenia, bo jest wolny. Ale przynajmniej e... dzwoni do osoby następnej z kolejki, a nie po prostu do osoby losowej tak. albo m, osoby, która ma jakieś powiązania polityczne. Tak, naprawdę w przyróżny sposób, ale jeżeli system by to pilnował i zostawiał cały czas e, ślad zarejestrowania kolejki, udzielenia stosownego zabiegu, przy jego odwołaniu właśnie wskazania kolejnej osoby i weryfikacji kolejnych y sytuacji, to byłoby to sytuacją, która by spowodowała, że nie byłoby możliwości obejścia systemu, bo on byłby po prostu bezwzględny pod kątem realizacji tego zamierzenia kolejkowego i byłby tak naprawdę święty spokój, myślę, że dla wszystkich. Widać, że dziennikarze nadepnęli tutaj komuś na odcisk, bo sprawę kontynuuje Paulina Błaszkiewicz, to jest dziennikarka toruńskiej Gazety Wyborczej, która napisała tak, rolą dziennikarzy jest przypominanie, że wszystkich polityków powinny obowiązywać te same zasady i że każdy powinien działać uczciwie. Gdy napisałam tekst o leczeniu krewnego senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, otrzymałam anonimowo wiadomość, że jak będę tak pisać, to razem z moją redaktorką będziemy jadły korzonki warzyw. Co pan na to, panie senator? To czy? nadaje się do za, zawiadomienia do prokuratury, a nie tylko publiczne wystawienie. Jeżeli jest to sytuacja, ktokolwiek tego rodzaju yy, straszenia używa, to powinien ponieść za to konsekwencje. To jednocześnie mogłoby pokazać, kto w ten sposób straszy. Naprawdę warto na to reagować i poza również wskazaniem tym publicznym zgłaszać to organów ścigania. Jest możliwość takiej informacji przecież dosyć szybko zlokalizować, kto... I W jaki sposób, czy komputerowo, czy przez e-maila, tak, czy wiadomość jakąkolwiek inną e wskazać, i taka osoba powinna ponieść za to konsekwencje. Zostawiamy ten temat. Ja przypomnę, że moim gościem jest Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050 i dlatego celowo tutaj wspominam nazwę partii, bo chciałbym przejść do propozycji legislacyjnych pana formacji. Czytam na Xie zrobiony projekt Polski 2050 podnoszący drugi próg podatkowy właśnie trafił do Sejmu. Kto mógłby skorzystać, jeśli ten projekt przeszłoby cały proces legislacyjny? Panie redaktorze, nie, nie, nie chcę zaglądać do pana ogródka, ale mam wrażenie, że może również i pan i, i wiele osób, także już nauczycieli, ratowników medycznych, pracowników, którzy do tej pory nawet nie marzyli o osiągnięciu do drugiego, Progu, to przy swoistego rodzaju wzroście też cen wcześniejszych latach, ale też i zarobków, okazało się, że dotknięcie tego drugiego progu staje się dla nas wszystkich bardzo realne i druga połowa roku spotyka ludzi nagle z, z naliczeniem większych podatków, a zatem znacznie mniejszej kwoty. To oznacza, że trzeba to racjonalnie dostosować do, do sytuacji, że ten pierwszy próg on, jak widać, nie jest podniesiony jakoś tak diametralnie wysoko, ale na tyle racjonalnie w odniesieniu do, do wyliczeń dotyczących tematów zarówno wcześniej inflacyjnych, ale też podniesienia zarobków i jest realny pod tym kątem, żeby nie uszczuplać kieszeni podatników, ale jednocześnie przy obawie tego, że skarb państwa na tym straci. Warto, no zaznaczyć, warto zaznaczyć, że te pieniądze... Wszyscy obywatele i tak jednak wydają chętnie, a to powoduje, że, e, no, chciałoby się powiedzieć, wróci to tak czy siak w postaci jak nie bezpośrednio podatku w drugim progu, to chociażby w vat Informują Państwo, finansowanie tej sprawy jest jasne, wpływy z podatku cyfrowego i większy udział państwa w zyskach banków i korporacji. Tylko, że mam wrażenie, że na przykład Dariusz Standerski ma na to nieco inny pomysł, o czym mówił w rozmowie z Cyber Defense. Wiceminister cyfryzacji mówi tak, podatek rekompensujący od niektórych usług będzie miał konkretne przeznaczenie. Ponieważ widzimy, jak zmienia się rynek cyfrowy, wpływy z tego podatku będą zasilały m.in. wartościowe treści tworzone przez ludzi, które wzbogacą przestrzeń publiczną, podobnie jak projekt realizowany od lat w Ministerstwie Kultury. Więc tutaj tych chętnych do podatku cyfrowego, którego jeszcze, o ile dobrze wiem, nie mamy jest, no, kolejka się robi. Jak zawsze, ale wiemy, że również sytuacja budżetu powoduje, że wcale nie jest tak prosto zlokalizować dokładnie kolejne obciążenie na jakieś określone cele, a raczej do wspólnej puli budżetu. Ale rozumiem, że pan minister również wskazał pewną propozycję, która będzie dyskutowana, ale również dotyczy tego rodzaju potem wydatków, na które też trzeba znaleźć środki. A zatem to jest stosunkowo naturalne, że jeżeli mówimy o środkach związanych z akcyzą, to liczymy na to, że te pieniądze będą wprost spływały na przeciwdziałanie uzależnieniom, czy też leczenie i terapię osób z uzależnieniami, a jednak trafia to też generalnie szerzej do, do zdrowia. Tu też jest taka sytuacja, w której będzie trzeba o tym dyskutować i taką otwartość do, do rozmowy mamy. A co oznacza w tym przypadku, jeśli chodzi o finansowanie, większy udział państwa w zyskach banków i korporacji? O, mamy sytuację taką, że nie obrażając banków, ale bardzo dobrze sobie radzą, na operacjach finansowych, na udzielaniu kredytów na marżach i jednak w sytuacji, w której zysk, który z tego mają, nie dzielą się z nim z ogółem, tylko jednak zachowują dla siebie. No to jest ten obszar i przestrzeń, w której możemy powiedzieć, no, trochę kochane banki, podzielcie się z nami, bo jednak mamy taką sytuację. I jak zmusicie do tego banki? Prawem prawem i legislacją. No to jest ta przestrzeń, której jednak parlament nie będzie powstrzymywał. I tak samo w tym przypadku, jak wiemy, co nas pozytywnie zaskoczyło, spotykam się również ze wsparciem prezydenta Nawrockiego. A zatem jest szansa, że dla propozycji Polski 2050, jeżeli zdobędziemy większość w parlamencie, to prezydent już zapowiedział, przynajmniej w social mediach, że akceptację dla tego rodzaju projektu podpisze. No to zobaczymy jaka będzie rzeczywistość. Zmieniamy temat. Kluby Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego chcą spotkać się z ministrą klimatu i środowiska Pauliną Henning-Kloską przed głosowaniem w sprawie wniosku o tym nieufności autorstwa opozycji. No i tutaj pojawia nam się postać Bartosza Romowicza, który w rozmowie z TVN24 mówi, że jego niedawna partyjna koleżanka nie powinna pełnić funkcji ministra i potwierdza, że zagłosuje za, za jej odwołaniem. Panie marszałku, spór w koalicji? Mamy spór w koalicji co do y Pauliny henning Kloski. To trzeba jasno sobie powiedzieć, że od początku też i w Polsce 2050 akurat tak jak Bartosz Romowicz. Poniekąd również ja reprezentując region Polski wschodni mieliśmy rozbieżność zdań z, z panią minister. Przede wszystkim dotyczącą formy wprowadzania tych form ochrony środowiska, które idą w sposób bardzo na swój sposób agresywny, uderzając społeczność lokalną. W moim regionie to dotyczyła kwestia, skądinąd słuszne, Moratorium na, na wycinkę lasów, ale na tyle dużego, że w skali kraju było to kilka procent, a w skali województwa podlaskiego było to e, czasami kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent, co oznaczało dla branży drzewnej e, bardzo nagłe i trudne kwestie do pokonania w krótkim czasie, nierozłożone rozłożone na, na lata. I Czyli było, są merytoryczne przesłanki. I to były merytoryczne przesłanki do, do dyskusji w tematach bieszczadzkich, przede wszystkim, których Bartosz Romowicz naprawdę broni swojego okręgu wyborczego, a zatem bieszczat jak niepodległości społeczności lokalnej. Te dyskusje zawsze były. Były one również gorące, więc wcale mnie to nie dziwi, że w tej chwili również są elementem dyskusji przy okazji, wotum zaufania. No i nie ma co ukrywać, ostatnie dni pani minister no, trochę dolewa oliwy do, do ognia, atakując też swoje stare środowisko, zamiast próbując jednak spotkać się i tutaj zawrzeć jakiś kompromis na tą okoliczność. Jak widać, nie tylko z Polską 2050, ale również bardzo mocno zadzierając z Polskim Stronnictwem Ludowym zastanawiam się, bo mówi pan o kwestiach merytorycznych, ale merytorka versus polityka często okazują się różnymi światami. Ewentualne głosowanie przez na przykład Bartosza Romowicza przeciwko Paulinie Henik-Klosce nie jest jakimś podkopywaniem interesów koalicyjnych, jeśli głosuje się wraz z opozycją? Czy znaczy, nie może to zostać tak odebrane? Oczywiście nie ma co ukrywać, że nie będzie to wcale łatwe dla koalicji. Miejmy nadzieję, że jednak do momentu głosowania dojdziemy do, do, do porozumienia. Wiemy, że teraz najprawdopodobniej nawet jeszcze trwa spotkanie Katarzyny Połczyńskiej na Łęcz jako liderki Polski 2050 z premierem Donaldem Tuskiem i też będą następowały określone ustalenia. Zapewne na klubie parlamentarnym przed głosowaniem będziemy o tym dyskutować. Natomiast jest czymś naturalnym, że zanim dojdzie do głosowania, to jest to poniekąd świetna okazja, żeby te wszystkie merytoryczne te, tematy położyć na, na stół, wydyskutować, a może nawet poważnie pierwszy raz o tym porozmawiać, bo to są rzeczy, które dotyczą obywateli, a nie dotyczą partii. Ostatnia minuta, panie marszałku. Czy Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Zbigniew Ziobro powinien przede wszystkim ponieść konsekwencje za popełnione czyny, mając szansę do tego, żeby bronić się w w normalny, demokratyczny sposób przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Wszystkie jego działania pokazują, że tak jak unika prokuratury i polskiego sądu, to nie ma co się dziwić, że kolejnym krokiem jest pójście z ciężką artylerią w postaci Trybunału Stanu jako dla byłego ministra sprawiedliwości. No, każdym swoim ruchem i działaniem łamie naprawdę ideę pełnionej funkcji publicznej, jaką było Bycie ministrem sprawiedliwości, a teraz byciem jeszcze polskim parlamentarzystą. Stawiamy tutaj kropkę Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A rozmowa polityczna wróci do nas po godzinie 17.30. Już teraz zapraszam w imieniu Pawła Pawłowskiego. My z kolei sprawdzamy, co dzieje się za granicą. Świata pogląd. A razem ze mną i z państwem Ernest Zozun. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Ernest, rozmowy pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. No Amerykanie są gotowi, żeby wznowić operacje bojowe na Bliskim Wschodzie, jeśli Iran nie zgodzi się na porozumienie, tak mówi szef Pentagonu Pete Hexet. Zaznaczył, że amerykańska blokada cieśniny Ormus potrwa tak długo, jak to będzie konieczne. No, dosyć trudny wstęp do rozmów pokojowych. I tak i nie, dlatego że tak. Po pierwsze, to stanowisko utrzymuje się od jakichś jakiegoś czasu i myślę, że możemy powiedzieć o tym, że Stany Zjednoczone po pierwszych komentarzach na temat pierwszej tury rozmów, kiedy to spotkały się delegacje irańskie i amerykańskie, wtedy JD Vance dowodził tej delegacji komentarze były dosyć ostre, że nie udało się, że rozmowy nie powiodły się, że na pewno wrócimy do wojny, że... Z tym, że ten J.D. Vance po dwóch dniach zaczął nagle mówić zupełnie co innego, że rzeczywiście może dużo rozbieżności jest, ale cały czas rozmawiać powinniśmy. Donald Trump z kolei zaczął formułować takie wypowiedzi w stylu, że chcemy się z nimi porozumieć i gwarantujemy, że jeśli oni się z nami porozumieją, to... Będziemy tu im chcieli zapewnić przyszłość i dobrobyt. To znaczy, że Stany Zjednoczone jednak tak ostro do sprawy nie podchodzą. Oczywiście, że nie mogą od razu powiedzieć, porozummy się, bo bardzo nam na tym zależy. Tylko oczywiście muskuły są prężone. Zresztą Stany Zjednoczone mają czym prężyć te muskuły. Tym bardziej, że w rejon Zatoki Perskiej wysłanych zostało bardzo dużo wojska i do tego wysyłane są jeszcze dodatkowe oddziały. Zgadza się. Kolejni żołnierze są tak dosyłani. Tak jest. Prawdopodobnie głównie dlatego, że no, trzeba zmianę zrobić, bo po miesiącu te oddziały, które tam były i żołnierze, którzy tam byli po prostu muszą wrócić do domów. I Donald Trump oczywiście nie może zrezygnować z takiej retoryki wojennej, chociaż uważam, że jest ona o wiele spokojniejsza i o wiele słabsza niż to, co mieliśmy jeszcze w zeszłym tygodniu, kiedy to Donald Trump mówił, że jeśli się nie zgodzą na odblokowanie ciśniny Ormus, to czeka ich zagłada. W tej chwili już o zagładzie się raczej nie mówi. Mówi się o kolejnej turze rozmów i ten J.D. Vance, który na początku tak załamywał ręce i twierdził, że wszystko idzie w kierunku powrotu do wojny, nagle mówi, że delegacje rozeszły się może nie z porozumieniem, ale przynajmniej dowiedziały się, czego od siebie oczekują. Stany Zjednoczone oczywiście od Iranu oczekują zatrzymania programu nuklearnego. Myślę, że Iran nawet skłonny jest ten program nuklearny znacznie ograniczyć bo wie doskonale, że już raz tak zrobił i były z tego bardzo duże korzyści. Zresztą myślę sobie, że Iran doskonale też wie, że posiadanie przez niego broni Zamknęłoby pewien rozdział, który dałby legitymację całemu światu do tego, by jednak w tej kampanii wojennej Donalda Trumpa uczestniczyć. Zresztą to jest taki punkt przetargowy we wszystkich rozmowach i negocjacjach. Jesteśmy niedaleko, no ale możemy się zatrzymać z tą bronią atomową. No i tego argumentu Iran używa no już od dobrych 20 lat w związku z czym nie wierzę, aby ten Iran nie był, nie był w stanie, gdyby chciał, tę te, te bombę atomową zbudować. Także myślę, że należy się spodziewać, tym bardziej, że Pakistan też daje takie sygnały, że gdzieś tam nawiązywany jest kontakt. Należy się spodziewać pod koniec tego tygodnia albo na początku przyszłego jakiejś kolejnej rundy rozmów i kolejnego spotkania delegacji amerykańskiej i irańskiej, bo obydwu stronom jednak zależy na zatrzymaniu tego konfliktu i na zatrzymaniu wojny. Donaldowi Trumpowi, bo no, nie bardzo ma pomysł, jak to, jak to dokończyć, bo wiadomo, Trzeba że... jakoś wyjść z twarzą z tego. Wyjść z twarzą, a do tego Ameryka bardzo niechętnie patrzy na tę wojnę, bo o ile może Donaldowi Trumpowi... Nie chodzi o to, żebyśmy my mieli dobrze i żeby na naszych stacjach benzynowych te ceny były nie za wysokie na paliwo. No, ale to... przed wyborami do Kongresu, fajnie no... by było, jakby w Stanach Zjednoczonych ta benzyna taka droga nie była. Tak jest, tym bardziej, że 4 dolary za galon to bardzo dużo. Myśmy tutaj załamywali ręce, jak dochodziło do 7, a tam taką magiczną właśnie magiczną Barrierą, cyferką tak. jest ta czwórka <laughs> za galon. Więc yy, Donald Trump ma Twardy orzech do zgryzienia. Po mm -hmm. pierwsze musi rozwiązać sprawę, po drugie obniżyć e, ceny paliwa, a po trzecie no, Amerykanie mają do niego też pretensje, że miał się nie zajmować światem, miał się zajmować głównie Ameryką, a tu nagle okazuje się, że ich prezydent głównie zajmuje się sprawami zagranicznymi i tym, czym żyje świat, a nie tym, czym żyje Ameryka. America first, takie przecież było hasło. Tak jest. Ja z kolei pamiętam, że jednym z warunków zawarcia pokoju była również kwestia wstrzymania działań zbrojnych między Izraelem a Libanem. Potem tłumaczono, że to jest zupełnie inna operacja, tak że to nie wchodzi w ten układ. Teraz z kolei ma dojść do rozmów pokojowych, tylko problem polega na tym, że Amerykanie potwierdzają, że takie rozmowy będą. Izrael potwierdza, że takie rozmowy będą, tylko Liban o niczym nie wie. To... Liban o niczym nie wie i zastanawia się, jakby to miało wyglądać. To znaczy tak, pierwsza tura takich rozmów się odbyła w Waszyngtonie na szczeblu, może niskim, ale ambasadorów obydwu państw, które którzy urzędują w Waszyngtonie, to i tak jest przełamanie, bo od 43 lat, a nawet ponad 43 lata obydwa państwa nie rozmawiały ze sobą na żadnym szczeblu. To jest od czasu okupacji przez Izrael Bejrutu i wejścia do Libanu, a później go wypchnięcia z tego Libanu. Właściwie obydwa państwa zgodnie z tymi dokumentami międzynarodowymi są cały czas w stanie wojny, w związku z czym też ciężko jest mówić na jakiej płaszczyźnie się porozumiewać, ale pierwsze kroki zostały zrobione. Z tym, że Izrael tu się zachowuje troszkę niefajnie z tej prostej przyczyny, że cały czas Prowadzi działania wojenne i bombardowanie południa Libanu. Tam nie ma spokoju cały czas. Prowadzone są również ostrzały dzielnic Bejrutu, w których jest osiedlony i dowodzi Hezbollah. No i generalnie cały problem z tymi rozmowami polega na tym, że Liban chciałby porozumieć się z Izraelem, tylko nie za bardzo ma te mocne karty, bo nie on dowodzi... Nie prezydent Libanu dowodzi Hezbollahem, tylko Hezbollah dowodzi się sam i właściwie to jest troszkę tak, że ten biedny Liban nie za bardzo może wobec tego Hezbollahu podejmować jakiekolwiek działania, bo w tej chwili wygląda bardziej na to, że to Hezbollah rządzi Libanem, niż Liban Hezbollahem. Może dojść do jakiegoś takiego nietypowego wsparcia, bo już słychać ze strony Turcji, że Izrael bez wojny <grych> żyć nie może? Turcja chciałaby bardzo tutaj zostać rozjemcą w tym konflikcie, tak, między Izrael jak i Libanem, między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że turecki prezydent troszkę się w tej sytuacji spóźnił, wyprzedził go Pakistan i nagle się stał głównym mediatorem w tym konflikcie. I Turcja tutaj jest na drugim miejscu, ale jako członek NATO i sojusznik Stanów Zjednoczonych myślę, że może odegrać tutaj dużą rolę, bo Stany Zjednoczone mogą pokazać palcem, że właśnie to Turcja ma być tym rozjemcą przynajmniej między Izraelem a Libanem. Turkom by na tym zależało, bo oni mają cały czas taką ambicję, by jednak stać się mocarstwem regionalnym i żeby na tym Bliskim Wschodzie odgrywać zdecydowanie poważniejszą rolę niż odgrywają do tej pory. Dlatego też co jakiś czas gdzieś tam przy różnych konfliktach międzynarodowych się odzywają, chcąc godzić strony, no tylko na razie jakby nie znaleźli sposobu, by właśnie to przy którejkolwiek okazji zrealizować. No to jeszcze spójrzmy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Te niepokojące sygnały płyną ze strony Moskwy. Władimir Putin straszy zachód przeprowadzeniem operacji specjalnej w dowolnym zakątku świata. A w tym samym czasie Dmitry Miedwiediew grozi europejskim krajom pisząc, że lista europejskich zakładów produkujących drony i inny sprzęt to lista potencjalnych celów dla rosyjskich sił zbrojnych. Wskazuje między innymi dwa miejsca w Polsce. I, i jak donosi Dalej Miedwiediew, to kiedy ataki staną się rzeczywistością zależy od tego co nastąpi. Śpijcie dobrze europejscy partnerzy. Dmitri Miedwiediew jest troszkę taką... Pieniaczem? Nie, tak, on tak wypisuje różne rzeczy. Różni komentatorzy rosyjscy również mówią, że one są tym bardziej kategorycznie i tym ostrzejsze. Im więcej alkoholu popłynęło danego dnia. Nie wiem jaka jest prawda, powtarzam to co czytam czasem w mediach albo słucham w mediach rosyjskich, ale tych nierządowych. W związku z czym Dmitrij Miedźwiedziew jest takim człowiekiem, który mówi ostro i dużo, nie zawsze zgodnie z prawdą. Mówi się troszkę o tym, że on stał się taką osobą, która mówi to, co chciałby powiedzieć Kreml albo w jaki sposób Kreml chciałby nastraszyć, tylko poważnemu urzędowi po prostu nie wypada. Przed śmiercią był takim człowiekiem Władimir Żyrynowski. On też czasem mówił coś, czego nie wypadało powiedzieć Kremlowi, potem okazywało się to Albo rzeczywistością, albo zapowiedzią jakichś działań kremlowskich, tylko że Władimir Żyrynowski bliższy był prawdy i on rzeczywiście coś wiedział, i on, Rzeczywiście zapowiadał rzeczy, które później się działy. Natomiast Dmitrij Miedźwiedziew z tymi zapowiedziami ma problem i generalnie myślę, że ze znalezieniem się w rosyjskiej polityce ma problem. Jest taka złota zasada: piłeś, nie pisz. No, to to, to, to <grym> podobno nie stosuje się do tego Dmitrij Miedźwiedziew. Natomiast co do tych akcji w każdym świecie, które ma móc przeprowadzać prezydent rosyjski. Rzeczywiście powstaje taka ustawa która ma mu dać e, możliwość używania sił wojskowych czy sił specjalnych za granicą, bo do tej pory prawo rosyjskie stanowiło, że duma miała się na to zgadzać. Trochę to było tak, że zanim ona się zebrała, to już się zgadzała, mm -hmm. e, ale teraz już sprawa będzie prosta i nie będzie trzeba konsultować, uruchamiać mechanizmu, który zawsze budził zastanowienie świata, e, no i wszyscy patrzyli, co to się za chwilę wydarzy. A więcej o tym piszemy też na Polskiej Radio 24.pl. Ernez Zozoń, bardzo dziękuję Dziękuję. Za to spotkanie, czas na informacje. My wracamy po informacjach. Świata Poglądz. Reklama. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 o reklamie.